Niech wierzę, przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Jeden wierzy, że może jeść wszystko, słaby zaś jażyny jada. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. A kto nie je, nie osądza tego, który jest. A Bóg go przyjął. Kimże Ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Czy stoi, czy pada? Do Pana swego należy. Ostoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. To przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je. i Dziękuję Bogu. Albowiem nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy, a jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przez to, czy żyjemy, czy umieramy, Państwo jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. Ty zaś czemu osądzasz swego brata, albo i Ty czemu pogardzasz swoim bratem? Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. Bo napisano, Jaką żyw, mówi Pan, późnie się przede mną wszelkie kolanki <śmiech> i wszelki język wyznawać będzie Boga. Tak więc każdy z nas do samego siebie zda sprawę Bogu. Przeto nie osądzajmy już jedni drugi, ale raczej patrzcie, aby nie dawać braku powodu do upadku lub zgłoszeniu. Wiem jestem przekonany w Panu się, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nie wszyscy jest jedynie dla Tego, kto jest za nieczyste uważny. Jeżeli zaś z powodu pokarmu trafi się Twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego przyszedł umarł. Niechże wtedy to, co jest dobrem Waszym, nie będzie powodem do bluźnierstwa. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i radość w Duchu Świętym. Bo kto w tym służy Chrystusowi, miły, miły jest Bogu i przyjemny ludziom. Dążmy więc do tego, co służy ku pokojowi i ku wzajemnemu zbudowaniu. Dla pokarmu nie niszcz dzieła Bożego. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złem dla człowieka, który przez jedzenie daje zgorszenie. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani nic takiego, co by swego brata przyprawiło o upadek. Przekonanie, jakie masz, zachowaj dla siebie przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto nie osądza samego siebie za to, co uważa za dobre. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, jest potępiony. Bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. A my, którzy jesteśmy mocni, powinniśmy wziąć na siebie łomności sławy, a nie mieć upodobania w sobie samych. Każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku jego dobru dla zbudowania. Bo i Chrystus nie miał upodobania w sobie samym, lecz, jak napisano, urągania urogających tobie na mnie Pan. Tego w co wierzymy, dlaczego, w jaki sposób Bóg nas usprawiedliwił, na jakiej podstawie mamy odpuszczone grzechy. Krok dalej mówi nam choćby list do Efezjan, który wskazuje nam na to, że jesteśmy w Chrystusie, w okręgach niebieskich posadzeni. I w tym zborze w Rzymie był pewien problem, to znaczy wierzący mieli różne przekonania co do spraw drugorzędnych. Możemy sądzić, że byli tam i nawróceni Żydzi, i nawróceni po prostu Rzymianie, nie, nie Żydzi. I mieli też różne podejście co do jedzenia, picia czy przestrzegania pewnych dni. I też z tego powodu były pewne między nimi tarcia. I jedni drugich posądzali, jedni od drugich się odwracali. I to tworzyło oczywiście złą atmosferę do tego, żeby razem żyć dla Pana. I tego rodzaju problemy nie są czymś nowym, ponieważ przez wieki to się cały czas pojawia. Myślę, że nam to też nie jest obce, kiedy e, poglądy na e, pewne tematy mamy różne i wtedy to e, tworzy jakieś wzajemne e, e, misnastki. E, I e, ten fragment, który akurat e, przeczytaliśmy, jest e, taką próbą wyjścia temu naprzeciw. E, jak to e, Mądrości Bożej rozstrzygnąć, tak jak śpiewaliśmy, ucz rozważnymi być. To jest właśnie e, krok w tym kierunku, żeby rozważnie na pewne sprawy życiowe spojrzeć. I e, ten rozdział rozpoczyna się e, od słabych e, i właściwie to jest skierowane do mocnych, no bo słabego przyjmujcie, więc ci, którzy uważają się, że są mocni, mają słabego przyjąć. Co to znaczy słaby i mocny? Wedle w świetle tego urywka ten, kto jest mocny, to jest człowiek, który swobodniej korzysta z różnych życiowych możliwości, nie ma obawy przed używaniem alkoholu, czy jedzeniem Mięsa, nie obawia się podjąć, podjąć jakiejś pracy w sabat, po prostu nie ma tylu różnych skrupułów czy lęków w poruszaniu się w tym życiu, natomiast człowiek słaby to jest taki, który ma wiele obaw w związku z używaniem pewnych rzeczy, od wielu rzeczy się chce wstrzymywać, jeśli chce przestrzegać pewnych zasad czy też pewne dni uważa za świąteczne, a pewne za poprzednie. Więc człowiek, który ma więcej pewnych reguł życiowych, których złamanie uważa za naruszenie świętych, bożych zasad. I takiego Słowo Boże tutaj nazywa słabem. Za chwilkę dojdziemy dlaczego. A więc do tych którzy są mocni, czy uważają się za mocnych, to słowo jest skierowane, czyli tacy w tym zborze byli, słabego w wierze przyjmujcie, nie zdając się w ocenę jego poglądu. To przyjmujcie nie musi oznaczać do łamania chleba. Tu chodzi po prostu o dobry kontakt, jak może mieć brat z bratem, czy siostra z siostrą, o naszą społeczność, jako wierzących. Choć oczywiście jest ona wyrażana przy łamaniu chleba, ale tu nie chodzi, przyjmujcie do, do, do łamania chleba, do stołu pańskiego. Tu chodzi o, o to, żeby po prostu iść razem. Sobego wierze przyjmujcie. <śmiech> to znaczy, że możemy i powinniśmy mieć dobry kontakt dobrą społeczność między sobą, nawet jeśli się są sprawy, w których nie myślimy identycznie. To znaczy, że możemy się różnić w rozumieniu pewnych spraw dotyczących życia z Bogiem, czy co jest dobre lub złe, czy słuszne, a niesłuszne i mimo wszystko dalej mieć dobrą, serdeczną społeczność. Wydaje się to dosyć oczywiste, a jednak e, myślę, że to tak jest w naszej ludzkiej naturze, że jeśli ktoś czegoś nie rozumie tak samo jak ja, to zaraz czuje do niego niechęć. Więc e, tutaj e, apostoł zwraca uwagę, że e, jednak są rzeczy, których wcale nie należy rozcząsać. Tak uważa, niech tak zostanie. E, jeśli tak mówimy, to musimy też i to podkreślić, że dotyczy to poglądów na sprawy powiedzmy drugorzędne ponieważ tutaj dalej widzimy, że jest ten problem jeden wierzy, że może iść wszystko słabe za jada To chodzi o rzeczy, które w sposób moralny nie są złe lub dobre bo pornografia zawsze jest zła to nie jest kwestia poglądów czy przekonania kradzież zawsze jest zła <śmiech> czy też mówić o tym, że jeden mówi, że ma pewność zbawienia, a drugi, że nie ma, to nie można powiedzieć, nie każdy zostanie przy swoim zdaniu. Tu jedno zdanie jest fałszywe. Dlatego tutaj chodzi o sprawy, które nie są w jakiś sposób naganne, nie są ewidentnie złe. Tu chodzi o rzeczy, które są leżą do spraw, raczej korzystania z pewnych rzeczy w życiu, co do których możemy mieć różne podejście. I właśnie ten urywek zawiera w sobie taką naukę, którą byśmy mogli jednym słowem określić wolność. Są sprawy, w których jako wierzący mamy wolność. A więc nie traktujemy Biblii, i właściwie źle jest taką traktować, jako zbiór <śmiech> zakazów i nakazów, ale raczej jako pewne przywileje, jakie mamy, jako możliwości, jakie mamy. nowość w naszej ludzkiej naturze, że byśmy tak chętnie na to patrzyli, czyn, czyń. <śmiech> Raczej możemy powiedzieć, Bóg nam, nas do tego zachęca. Ale nie jest to jakiś przymus. <śmiech> I teraz mamy właśnie ten wezwanie do tej wolności. Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je. Czyli ten, że może jeść wieprzowinę, niech nie patrzy z góry na tego, który na przykład wieprzowiny nie je. bo uważa, że to jest nieczyste. Są różne mniemania na ten temat. Osobiście spotkałem w swoim życiu także chrześcijan, którzy nie jedzą wieprzowiny i dalej są dobrymi chrześcijanami. Ja akurat jem wieprzowinę, nie mam z tym problemu i to wcale nie czyni mnie lepszym. A więc ten, kto je, czyli ten, kto ma swobodę korzystania z różnych spraw na tej ziemi, nie powinien patrzeć z góry na, na tych, którzy się wstrzymują od pewnych rzeczy. E, z drugiej strony jest napisane, kto nie je, niech nie osądza tego, który jest. Czyli ten, kto ogranicza samego siebie, który powstrzymuje się od pewnych rzeczy, nie powinien patrzeć z taką sądowniczą, z e, takim sercem sądowniczym na tego, który korzysta. Bo na przykład ktoś jest abstynentem, to patrzy z góry na tego, który używa alkoholu. E, nie mówimy o tym, że nadużywa, ale używa. <śmiech> Sam słyszałem brata, który był poburzony, że ktoś może używać wino przy stole, e, jako do objazdu. Więc są pewne przekonania, które wierzący mają, i to powoduje w nich oburzenie na swój I tutaj Biblia nam wyraźnie mówi, że są sprawy, w których możemy mieć wolność. I mamy wolność. I że te obie strony potrzebują się nawzajem sobie taką wolność dać. I to jest argument. Albowiem Bóg go przyjął. I to dotyczy obu czyli ten, który ma wolność nie powinien osądzać tego, który się ogranicza no bo Bóg przyjął tego, który się ogranicza i odwrotnie czyli jeśli Bóg go przyjął to dlaczego ja mam go odrzucić? Bóg go przyjął takim, jakim jest z jego przekonaniami z jego może uprzedzeniami. Żydzi to wynieśli z żydostwa katolicy wynoszą z katolicyzmu pewne przekonania może ci, którzy w ogóle nigdzie nie byli, nigdy, nigdzie nie chodzili, też nie mają żadnych jakichś skrupułów, czy przekonań i także są bardzo swobodni w wielu sprawach, to znowu może być powodem, że inni się oburzają, którzy z czegoś sobie odmawiają. I teraz dalej mówi nam słowo, kimże Ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę. A więc faktem jest, że człowiek, który uwierzy w Pana Jezusa jest nie tylko zbawiony, jest nie tylko dzieckiem Bożym, jest też sługą. To znaczy, powiedzmy sobie, jeśli Adam ma pracownika, no to nie ja jestem od tego, żeby mu coś nakazać. Ten pracownik ma swojego szefa. Jeśli to odniesiemy do spraw wiary, to przecież człowiek wierzący, który jest sługą, jest niewolnikiem Jezusa Chrystusa, a więc to Jego Pan, Jezus Chrystus ma pierwsze słowo do Niego, a nie ja. Jeśli Pan chce coś powiedzieć swemu słudze, to mu powie. Ja nie muszę być tym, który w pierwszym rzędzie to musi zrobić. Oczywiście Pan może mi to no, zlecić, ale to, żeby rzeczywiście był Pan. A więc jeśli widzimy, że czy tak to w naszych oczach wygląda, że y, jakiś wierzący postępuje źle, y, czyli, że no, myli się w jakiejś sprawie, tak jest napisane tutaj, czy pada, a więc uważamy, ten ktoś robi źle, to jest niesłusznie, nie powinno się tak robić. To w pierwszym rzędzie nie trzeba pomyśleć, żeby go zganić, tylko pomyśleć, on ma swego Pana który mu to jak najbardziej może powiedzieć i na to mu zwrócić uwagę, na przykład przy czytaniu Biblii. Może szukając rozważania, nagle coś na co świeci, a, to tak powinno być. A więc tutaj potrzeba takiej strzemięźliwości w tym, żeby nie tak szybko zaraz wszystkich naprawiać czy dookoła. że Ty jesteś, że osądzasz cudzego sługę? Oczywiście to nie oznacza, że mamy się nie napominać. Bo jednak to, że mówi, że mamy to czynić, mamy jedni drugich napominać, tu ciągle mówimy o sprawach, które są drugorzędne, o których Biblia się wprost nie wypowiada, że tak czy inaczej ma być. Tu potrzeba właśnie tej mądrości. I teraz jest napisane, postoi się jednak, bo Pan ma moc podtrzymać go. Bardzo mi się podoba to słowo. Bo Pan ma moc podtrzymać go. Myślę, że tak jak rodzice troszczą się nawet nieposłuszne dzieci, to tym bardziej Bóg troszczy się nawet o tych, którzy bywają nieposłuszni czy niebierni Jemu. W ogóle tu jest myśl taka, że Pan podtrzymuje bieżących. Podtrzymuje nas. Bóg podtrzymał Dawida, kiedy dal się z Patrzewą. Podtrzymał Dawida, kiedy policzył Izraela. I wtedy te trzy dni zarazy go spotkały. Jednak ta zaraza się w pewnym momencie zatrzymała. Bóg podtrzymał Pawła, kiedy wydawało się, że ta gorliwość go zgubi. w naszym życiu też tak jest, że Pan nas podtrzymuje w momentach, kiedy się potykamy. <śmiech> e, Juda e, na koniec tego listu też takie słowa napisał. 24 wiersza. Temu, który was może ustrzec od upadku samo słowo, czyli podtrzymać ten, który Was może podtrzymać I za to e, możemy być Panu wdzięczni, że nas podtrzymuje <śmiech> i dalej czytamy, że jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo jeden świąteczny czyli sześć plus jeden i byli tacy, którzy dalej tego są zachowywali natomiast inni jak u nas jest tutaj powiedziane każdy drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo inne tłumaczenie sugeruje że to chodzi o to, że każdy dzień uważa jako świąteczny nie tak, że wszystkie siedem są poprzednie ale że wszystkie siedem są świąteczne. Czyli jednakowo wartościuje te dni. I to jest tałka, którą mamy też w Biblii, bo w liście do Koryntian e, w piątym rozdziale czytamy. E, piąty rozdział i ósmy wiersz. Obchodźmy więc święto nie w starem kwasie. E, to znaczy jakie święto wielkano? Chodzi o obchodzenie paschy? Czy wierzący mają chodzić paschę? Nie. Tu chodzi o to, że na tę paschę został Chrystus ofiarowany. Tu chodzi o to, że teraz e, dla nas wierzących e, nasze życie jest świętem. I dlatego to jest e, tak e, e, napisane. Obchodźmy więc święto. To jest śmierć Chrystusa i to nie chodzi tylko o niedzielę nie chodzi o to, że w niedzielę mamy być łagodnie usposobieni tylko to ma być przez całe nasze życie a więc są bieżący, którzy uważają, że jest 7 dni powszednich i jeden świąteczny są tacy, którzy uważają że 7 dni jest świąteczny i tutaj to znaczy, że nie darzą żadnym uczuciem szczególnym na przykład dnia sabbatu <śmiech> Zatem znowu tutaj jest wezwanie Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Chociaż w Biblii czytamy wielokrotnie, żeby być jednej myśli, jednego zdania. Czytamy o jednej wierze, jednym ciele, jednym chrzcie, że to na jednym miejscu mieli składać Bogu ofiary. Tym niemniej, i tak, że Bóg bierze wzgląd na naszą słabość, czy niedoskonałość, to, że w różnym czasie pewne rzeczy jesteśmy w stanie pojąć i jeszcze wziąć jako swoje. Bo to na tym polega, żeby to zrozumieć w sobie Bożym i potem to przełożyć na swoje życie, że to jest coś, co ja chcę robić w moim życiu, tak uważam. To wymaga duchowego wzrostu i wymaga czasu. To oznacza, że potrzebujemy też sobie nawzajem ten czas dać. A więc niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Oczywiście nie w każdej sprawie. Chyba, co trzeba sobie przypominać, że tu nie chodzi o to, że w każdej sprawie możemy mieć różne zdanie, bo jeśli ktoś powie, że będziemy pochwyceni po ucisku, no to nie jest to dowolność tu ewidentnie jest brak zrozumienia. Albo jeśli, jak naucza się w chrześcijaństwie, chrzest z Duchem Świętym dzieje się w jakimś momencie po nawróceniu, czyli, że jest się człowiekiem bieżącym, ale jeszcze trzeba tym mocą być przyobleczonym, jako osobne wydarzenie, to również wskazuje na brak zrozumienia w tym temacie. I nie jest to rzecz dowolna. Natomiast jeśli mówimy o tych sprawach korzystania, jak korzystać z życia, to tutaj mamy prawo, możliwość pozostać przy swoim zdaniu. Jeśli ktoś by na przykład mówił, no u nas siostry się głośno modlą. Są takie zbory, może większość. No ale jednak wyraźnie czytamy w liście do Koryntian, w 14 rozdziale, że niewiasty, niewiasty na wywomadzeniach mają milczeć, gdyż zabrania się im mówić. A kto tego nie uznaje, sam nie jest uznany. To jest, mówię, tłumaczenie, kto nie uznaje, niech nie uznaje. Ale my takiego zwyczaju nie mamy. E, czyli są pewne rzeczy, które należy e, tak bardziej gorycznie, gdyby, e, no, przestrzegać, ale są też takie, przy, co do których możemy pozostać. <śmiech> e, oczywiście pierwszy dzień tygodnia, czyli tak jak my dzisiaj nazywamy, niedziela, jest to szczególny dzień, dlatego, że to jest dzień, w którym Pan Jezus powstał z martwych. Dzień, w którym Pan Jezus dwukrotnie się ukazał swoim uczniom. Dzień, w którym został wylany Duch Święty. Dzień 50 misty, to jest właśnie pierwszy dzień po siódmym sabacie, czyli niedziela to rzeczywiście szczególny dzień też w niedzielę co że mówi, 1. Koryntem 16 rozdział zaraz te pierwsze dwa wiersze, o tym, żeby pieniądze odkładać pierwszego dnia tygodnia a więc jest to szczególny dzień ale też nie jest tak, że odkąd nie ma sabatu to niedziela stała się sabatem dla chrześcijan to także jest błąd, który wielu popada i uważa, że wszystkie przepisy dotyczące sabatów przechodzą na pierwszy dzień tygodnia. Tego w Biblii nie czytamy. Niedziela jest przywilejem, a nie jest nakazem. To jest coś, z czego możemy korzystać. Natomiast nie jest to tak, że kto by rozpalił ogień w pierwszy dzień tygodnia, to grzeszy. Tak było z sabatem. Niedzielą już tak nie jest. Szósty wiersz mówi nam, kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega, kto je, dla Pana jest, dziękuję Bogiem Bogu. A kto nie je, dla Pana nie je dziękuję Bogu. Widzimy, że tutaj jest ciekawa rzecz. Nie tyle jest ważne, co się robi, ale dlaczego. I w to już nie możemy tak wniknąć. Możemy widzieć, że ktoś coś robi, ale dlaczego? Tutaj jest ta myśl, że jeśli ktoś przestrzega danego dnia, uważa go jako szczególny, to robi to dla Pana. Z drugiej strony, jeśli ktoś robi coś odwrotnego, czyli nie przestrzega tego dnia ze względu na Pana, to też robi dobrze. Chociaż to jest coś całkiem odwrotnego. Widzimy, że to jest takie mm, troszkę jakby y, trudne, ale Bóg patrzy na serce, patrzy na motywację. Dlaczego ja to robię? E, nie chodzi o to tylko, że jest przepis i należy to robić. Chodzi o to, dlaczego ja to robię. Więc jeśli robię to dla Pana, to dobrze. To, y, to jest najważniejsza rzecz, że nie robię tego dla siebie. E, a więc y, jest to... E, wolność, którą mamy w Chrystusie, że możemy robić rzeczy, które pozornie są sprzeczne, a jednak robimy to z tych samych powodów. Jeden robi to dla Pana, a drugi robi coś zupełnie odwrotnego, ale też dla Pana. I tutaj potrzebujemy znowu mieć taką no, cemiężliwość, ostrożność, żeby zbyt pochopnie kogoś nie skreślić, no bo przecież nie wiemy, dlaczego on to robi. A może to robię dla Pana? W każdym razie y, może to i trzeba sobie zadać pytanie, co ja robię dla Pana? W swoim życiu. Czy z tą myślą, że to dla Pana? Y, dla Pana, w tym y, w moim biegu życia. Y, ponieważ nikt rzeczywiście dla siebie y, samego nie żyje i tak, tylko dla siebie samego nie umiera raczej y, dla Pana żyjemy dla Pana umieramy. Jest to y, rzeczywiście cudowne, jeśli ktoś by tak swoje życie mógł przeżyć. Żyje dla Pana i nawet chce umrzeć dla Niego. Takich y, wierzących y, y, y, mielibyśmy wiele radości. <śmiech> Bo Państwo jesteśmy. Chrystus y, ma taki rodzaj uprawomocnienia czy też akt własności nad wszystkim. Oczywiście z tego powodu, że stworzył wszystko, ale tu chodzi o wierzących ludzi, dlatego, że przecież kupił nas, zapłacił za nas i dlatego to dziewiąty wiersz mówi na to Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować umarłymi, czyli wierzący, którzy już są w chwale, i nad żywymi, czyli ci, którzy jeszcze są na Ziemi. Na to bowiem Chrystus umarł i pożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować. A więc śmierć w martwistanie Chrystusa daje mu prawo, że może nad nami panować. Czyli on jest tak naprawdę nad każdym z nas. A jeśli tak jest, to pisze Paweł, no w takim razie dlaczego osądzasz tego brata? Jeśli to Chrystus ma prawo własności, nawet do tego słabego, który upada. I dalej mówi, albo i ty, to mówi do tego mocnego, Kiedy patrzy z góry na tych, którzy wszędzie widzą tylko znaki zakazów, albo i ty, czemu pogardzasz swoim bratem? <grym> I dalej jest taki mocny argument. Wszak wszyscy staniemy przed sądem Bożym. To znaczy, że każdy z nas będzie rozliczony i ten sąd Boży to nie jest tutaj ten sąd z 24 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie będą owce i kozły. To nie o tym mowa. To także nie jest mowa o tym białym w wielkim Białym z Księgi Objawienia. To jest mowa o tym sądzie, który jest też zmiankowany w pierwszym liście do Koryncjan. Trzeci rozdział. Trzeci, dziesiąty To właśnie o tym e, no może przeczytamy piętnasty <grym> werset z tego. Pierwszy Zekoręciem, 3 do 15 Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień Chodzi o to, że tutaj nie jest kwestia naszego zbawienia brana pod uwagę, ale to jak żyjemy, z czego budujemy, co robimy w naszym życiu I co będzie oceniane właśnie w czasie pospiczenia w każdym razie musimy wiedzieć, że to nasze życie to jest jakby taka e, kartkówka, która później będzie oceniana. To nie jest tak, że minie i koniec, ale że będzie to sprawdzone i ocenione. I może tak się zdarzyć, że będzie wiele punktów, gdzie wybraliśmy ABC, a to było źle. I y, jako potwierdzenie tego, że ten sąd Boży nastąpi, akurat apostoł wybiera wiersz Izajasza 45, 45 rozdział, użytnie się przede mną wszelkie kolano. Wszelki język wyznawać będzie Boga. To jest też i w do Filipian e, e, cytowane, jeśli chodzi o, tym, że, o to, że przed e, Panem Jezusem e, wszelkie kolano się zegnie, Ale to ciekawe, że właśnie tu jest podniesione do, do wierzących, tylko w czasie pochwycenia, ale tutaj jest ta myśl przede mną, a więc znowu, nie przede mną, jako z bratem, ale przed Nim, przed Panem, eee, każdy kolano się zegnie, Ale więc Pan, Pan osobiście, swoją drogą widzimy tutaj, że Jadus Chrystus jest Bogiem. Przy tej okazji, jaką żyw mówi Pan. A to przecież sam Pan, Pan Jezus będzie e, rozliczać. A więc Jezus Chrystus e, jest tym Panem e, Starego Testamentu. Jezus jest jak e, A więc przed Nim wszelkie kolano świętego. I znowu jest u nas, wiesz, każdy z nas za samego siebie za sprawę Bogu. A więc ja nie zdam sprawy czyjegoś życia, ale i to jego. <śmiech> Dlatego też jest tutaj to wezwanie, żeby nie tyle patrzeć na to, kto co robi źle, ale raczej samemu nie być powodem, żeby kogoś do złego nie poprowadzić. Tu jest podkreślenie tej indywidualnej odpowiedzialności. <śmiech> Wyobraźmy sobie, że e, na przykład jest 1 listopada i poszedłem na cmentarz. Wtedy e, jaki z tego byłby pożytek dla niewierzących albo jakie zbudowanie dla bieżących. E, czy ludzie Niezbawieni widząc mnie w tym dniu i w tym miejscu, czy to by ich przyciągło do Boga? Czy zwróciło uwagę na słowo może naprawdę? Albo też gdyby wierzący mnie zobaczył tego dnia i w tym miejscu, czy to by go umocniło we wierze? Na te dwa pytania musimy odpowiedzieć nie. W podobnym temacie właśnie wypowiada się w Koryntian, 10 rozdział, gdzie jest mowa o kielichu pańskim i o kielichu demonów, o stołu pańskim i o stole pańskim i stole demonów. I byli tacy, którzy w tamtym czasie jedli właśnie mięso sprzedawane, które wcześniej było ofiarowane w świątyniach pogańskich, Taka była procedura, najpierw ofiarowane w tej świątyni, a potem po prostu sprzedawane jakby na targu. Więc ono było poświęcone tym bożkom. E, oczywiście, że figurka jest tylko figurką, ale za nią stoi demon. To on skłania ludzi do tego, żeby w ten sposób praktykować. E, I e, dlatego 23. wiersz mówi wszystko wolno, ale nie wszystko jest użyteczne. Wszystko wolno, ale nie wszystko E, oczywiście możesz jeść te rzeczy, które pochodzą z tej, e, tego ofiarowania w świątyni pogańskiej e, ale jaki z tego pożytek? albo też czy to buduje? nie chodzi tylko, jak widzimy tutaj o własne przekonanie, ale też o to co inni o tym myślą i dlatego tutaj ten wiersz mówi um, patrzcie, czyli uważajcie nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. W tym wypadku ważniejsze jest to, co pomyślą wierzący, niż to, co pomyślą niewierzący. Aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. Ponieważ są rzeczy, które Biblia nie zabrania, ale są tacy, którzy uważają, że to złe. I oni wtedy kwiatek grod, albo się ten grup nie wiem, umyje. Natomiast jeśli robimy to 1 listopada, oznacza to, że podpisujemy się pod kultem umarłych i modlitwę za nich i do nich, ponieważ to się wiąże z tym świętem. Teraz mówi apostoł Paweł Wiem i jestem przekonany Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste wszyscy uważam. Eee, to znaczy, że eee, no, mówimy o tych sprawach drugorzędnych, niczego oczywiście jeśli chodzi o jedzenie, picie czy eee, tego rodzaju rzeczy. <śmiech> Są tacy, którzy mają pewne przekonania. Ja po nawróceniu uważałem, że niesłuszne i źle jest chodzić na plażę i chodzić eee, ubranym eee, po plażowemu. Eee, Czasem e, e, minęło mi to, ale na początku, e, po nawróceniu, po tym kiedy wyszedłem z grzecznego życia, uważałem, że jest to niewłaściwe, żeby e, rozbierać się na plaży. Takie miałem przekonanie. E, są tacy wierzący, którzy do dzisiaj tak uważają e, i e, są zgorszeni, że wierzący mogą chodzić na plażę. Ale to jest sprawa, w której też trzeba dać sobie wolność. Jeśli też mam przekonanie, że to go gorszy, to co widzi i nie potrafi zdać sobie z tym rady, powinien po prostu nie wchodzić na plaszkę. No bo są tacy, którzy nie, jakoś tak bardzo tego nie przeżywają, nie przywiązują do tego tak wielkiej wagi, czują się wolni w tym, to trzeba tak to zostawić. Nie można powiedzieć, że nie wolno wierzącym wchodzić na plaszkę. To by było nadużycie. Są wierzący, którzy nie używają elektryczności. Uważają, że to jest złe kontakt ze światem. Dzieci korzystają z gier komputerowych, media, które wciągają wszystkich domowników. I nie, dlatego nie mają prądu, do dzisiaj żyją w XXI wieku. No ale czy powiemy, chrześcijanie nie powinni mieć elektryczności w domu? Nie. Ale są tacy, którzy uważają, że tak, że nie należy jej mieć. Trzeba im pozostawić. E, faktem jest e, też i e, czy my tej wolności tak dobrze używamy. <śmiech> I 15 wiersz podkreśla sprawę braterstwa. Tu jest napisane, jeśli z powodu pokarmu trafi się twój brat, to już nie postępujesz zgodnie z miłością. E, to znaczy, że ja jem to, co on uważa, że nie powinno się jeść, i ja wiem o tym, że tego go radzi, to znaczy, że już nie kieruje się miłością, a tylko chęcią zaspokojenia swego apetytu. A więc jego sumienie jest ważniejsze niż mój apetyt. Pewnego razu, kiedy byłem na konferencji w Mikołowie, siedział koło mnie nieznajomy człowiek, uło rozważania, otworzyłem Biblię i on, z takimi szeroko otwartymi oczyma, patrzył na tę moją Biblię Widziałem, że jest przerażony. I w pewnym momencie mi y, mówi, powinieneś sobie notować na kartce, a nie wpisać po piśmie świętym. A moja wizja niestety na każdej stronie jest zapisana. I co było robić? Wziąłem kartkę, wgopik, i zacząłem notować na kartce. Y, I on się uspokoił. Myślę, że to właśnie o to chodzi w tym fragmencie. Postępować zgodnie z miłością, czyli zaproszczyć się o to, żeby ten e, brat czy siostra e, dobrze się czuł, żeby jego serce było spokojne. E, niż tylko powiedzieć, ja mam wolność, uważam, że to niczemu nie szkodzi, zawsze pisałem i będę pisał. E, oczywiście, że jeśli wchodzi się do zboru, gdzie wszyscy gorszą się krawatami, to by ten krawat należało zjąć, jeśli w ogóle ktoś wziął. Więc chodzi o to, żeby nie zrażać od razu na starcie swoimi, swoją własną wolnością. Nie zatracaj przez swój pokarm tego, za którego Chrystus zmarł. Czyli jeśli ja mam w czymś swobodę, to może się okazać, że ta moja wolność kogoś razi. I to tak wygląda, jakbym nim pogardał ale jeśli Chrystus umarł za kogoś to znaczy uważa, że on jest cenny myślę, że to za mało to jest przed naszymi oczyma ja nie jestem gotów się powstrzymać od zjedzenia czegoś tam a Chrystus był gotów umrzeć za tego człowieka który jest taki słaby i ma takie różne dziwne przekonania Chrystus za niego umarł, a ja nie umiem go znieść to jest słowo, które zwraca się właśnie do nas, którzy mamy to poczucie wolności w naszym życiu. Czyli w oczach Pana On jest cenny. I 17 wiersz mówi nam o Królestwie Bożym. Jest to bardzo szeroki temat. Ale to ciekawe, że poza Ewangeliami 17 razy to wyrażenie występuje. W Ewangeliach to i do ludzi zbawionych i do ludzi niezbawionych, że oni też są, należą do tego Królestwa Bożego w sensie przynajmniej wyznania. Nazywają się czy siebie wierzącymi, czy uznają Boga, czy uznają Biblię, chociaż nie są na nowo narodzeni, Ale Królestwo Boże tutaj akurat poza Ewangeliami i także w tym miejscu oznacza po prostu nasze życie w Bogu, w Chrystusie. Bo Królestwo Boże jest teraz niewidzialne. Ono jest obecne w osobie Pana Jezusa. Wielu wierzących ma problem z tym, że Jezus jest Królem. Niektórzy mówią, że w ogóle nie jest Królem. Jest to być może taka reakcja na, na to wiele takich pieśni z kręgów różnych ewangeliczny, gdzie się śpiewa, że Jezus jest Królem, Jezus jest Królem. Choć oczywiście nie jest to poselstwo Ewangelii, nie jest to poselstwo Nowego Testamentu, że Jezus jest Królem. My czytamy że Jezus jest Panem. To nie jest to samo. Królestwo bardziej wiąże się z królowaniem na ziemi, z osobą, która wydaje zarządzenia. Owszem to będzie widoczne w. W czasie tysiącletniego Królestwa. Obecnie my mówimy: że Jezus jest Panem, choć mamy przecież i zmiankę o tym, że Królestwo Boże to jest niebo. Ale Królestwo Boże to jest przede wszystkim dla nas, Chrystus, w nas, Jego obecność przez Ducha Świętego. I też czytamy w liście do Koryntian w tym rozdziale. Dziczą. Tu chodzi o sam fakt bycia zbawionym. Człowiek, który e, trwa w grzechu, nie może być zbawiony. Chodzi o to, że potrzebuje pokutować. E, Królestwo Boże e, to jest nasze życie z Bogiem. Może jeszcze tylko to e, trzeba powiedzieć e, o Bogu jest powiedziane w słowach Jeremiasza. On jest tym prawdziwym Bogiem, życiem wiecznym, królem wiecznym, królem wiecznym. I to jest też cytowane w liście Jana na koniec. On jest tym prawdziwym Bogiem, życiem wiecznym. I też w objawieniu jest napisane, On jest królem królów, Panie Jezusu A więc teraz nie jest widoczne, teraz jeszcze tego nie widzimy ale przyjdzie moment, kiedy to królowanie Chrystusa będzie widoczne. A więc Królestwo Boże, czyli nasze życie we wierze, jako chrześcijan, nie zaznacza się pewnymi przekonaniami na temat jedzenia i picia, czy przestrzegania pewnych reguł, ale Królestwo Boże to przede wszystkim sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym, a więc czyste życie. Eee, pokój, i to nie tyle pokój z Bogiem, co e, taki pokój e, dzień po dniu. <śmiech> e, ten pokój, o którym Pan Jezus powiedział, że nam go pozostawia i nam go daje. I to jest też radość w Duchu Świętym, która nie zależy od okoliczności życia, ponieważ w naszym życiu zwykle myślimy, że Szczęście polega na tym, kochana żona, zdrowe dzieci, dom, samochód, dom, dobra praca, dobre wakacje, nie wiem co jeszcze można by wymienić. Wszystko dookoła, super. Ale tak naprawdę to życie mężów wiary w ogóle na to nie wskazuje. Poza tym myślę, że mamy własne doświadczenia, że życie niesie ze sobą bardzo wiele problemów. I nie wiem, czy kiedyś dojdziemy do takiego idealnego stanu, że wszystko dookoła będzie super. Jednak radość do świętym, gdyby miała być zależna od takich zewnętrznych warunków, to byśmy jej nigdy nie mieli. To zawsze jest coś, czym możemy się martwić. A więc radość do świętym to jest coś, co mamy, choćby wszystko się zawaliło. Choćby wszyscy upadli, to mamy radość Duchu Świętym. <śmiech> bo co Duch Święty sprawia, że możemy cieszyć się z rzeczy, które mamy od Boga. Nawet gdyby e, e, ludzie zawiedli, to Bóg pozostaje cały czas ten sam. I teraz, kto rzeczywiście dąży do tej czystości życia, dąży do tego, żeby żyć w pokoju i cieszy się tą radością Ducha Świętego, którą Duch Święty sprawia w nim, to taki człowiek rzeczywiście jest miły Bogu. Czyli Bóg się z niego cieszy, poza tym jest radością dla ludzi. Czyli widzimy, że pewne przekonania mogą powodować konflikty, natomiast prawdziwość, pokój i radość powoduje, sprawia pokój. To oznacza też, że i ta służba Chrystusowi, jak czytamy, 18 wiersz, Wymaga też rezygnacji z własnych przekonań. Myślę, że to jest też i cecha ojców wiary, ludzi dojrzałych w wierze, że potrafią zrezygnować z własnych przekonań. To znaczy nie to, żeby nie mieć poglądów, bo to nie o to chodzi, tylko mając je, zachować je dla samego siebie, a nie ponować je i mówić, ja tak robię, Wy też musicie tak robić, bo jak nie, to jesteście z Chodzi o to, że umieć uszanować czyjeś, może niedojrzałe, ale przekonania i wedle tego postąpić, ponieważ sumienie dane jest nam od Boga jako taki kompas. ten kompakt jest bardzo zawodny, czy niedokładny. To jest prawda. Potrzebuje być nasze sumienie kształtowane. Nie wiem, czy się kompasy jakoś magnetyzuje, żeby dobrze pokazywały północ, ale to by im pasowało akurat do rozważania, żeby takie rzeczywiście w tym właściwym kierunku ustawić. Nasze sumienie też musi być kształtowane przez Boże, ale zawsze i z tym warunkiem, żeby to nie, nie oddalało nas od innych ludzi. Ponieważ ludzie, którzy tak postrzą ten miecz, czy tak szlifują swoje sumienia, że zaczynają patrzeć na wszystkich z góry. E, to jest zły skutek, czy złe używanie Słowa Bożego. To Słowo Boże ma mnie kształtować na obraz Chrystusa, a nie powodować, że będę jako sędzia patrzeć na wszystkich dookoła. E, I e, to sumienie, nawet jeśli jest niedoskonałe, Musi być tym kompasem, bo jeśli moje sumienie mówi północ, a ja idę na wschód, to to niszczy moje życie. Nie, nie robię tego, w co wierzę. To jest rzeczą złą. To rodzi złe skutki. Po prostu łatwo wypaść w sytuacji, kiedy mam przekonanie, że jest tak, a robię odwrotnie. Dlatego to jest napisane, że należy postępować, 23 wiersz, zgodnie ze swoim przekonaniem. I dalszy fragment e, mówi nam, że <śmiech> ci, którzy mają tę wolność w używaniu różnych spraw w życiu, powinni właśnie się nagiąć i nie mieć, wziąć na siebie łomności słabych, to jest ich słabość, ich łomność, e, ograniczyć swoją wolność żeby się podobać bliźniemu. I mamy tutaj ten y, największy przykład, bo i Chrystus nie miał upodobania sobie sam. Y, Chrystus też, jakby tak powiedzieć, dopasował się do tych ludzi, wśród których żył. Stał się przystępny dla każdego. On miał największy wstręt do grzechu ze wszystkich. Ale nikt nigdy tak nie przyciągał ludzi jak Chrystus. A więc nie była to świętość, która odpychała, ale świętość, która przyciągała. Dlatego, że on nie miał podobania w sobie samym. On to, co mówiono przeciwko Bogu, odczuwał jako swoje. Jeśli ktoś by mówił coś przeciwko moim dzieciom, to mnie to boli. Jeśli ktoś mówił coś przeciwko Bogu, to Chrystusa to bolało. I to, co ludzie mieli przeciwko Bogu, ten bunt przeciwko przykazaniom, to Chrystus wziął na siebie. I pierwszy, którego nie przeczytałem, siódmy, przyjmujcie jednych drugich, jak Chrystus przyjął nas w chwale Boga. To jest takie podsumowanie tego całego urywku. Różniąc się możemy dalej mieć dobrą, radosną społeczność, nawet jeśli są sprawy, w których e, nie od razu się ze wszystkim zgadzamy. E, oczywiście może też i tak być, pewnie tak się też zdarza, jeśli ktoś rośnie, wybierze, że będąc słabym staje się mocnym. Tak powinno być. To znaczy, że to jest, to jest to bieżący, e, który e, coraz mniej się gorszy i może coraz trudniej go zepsuć. Człowiek, który jest rzeczywiście mocny we wierze, to jest człowiek, który już przeszedł jakąś drogę w życiu i raczej z otwartym sercem podchodzi do drugich wierzących, od razu nie wypunktowując wszystkiego, co nas dzieli. Tylko cieszy się, to jest mój plan wierze przyostra w Chrystusie, to jest podstawowa sprawa. A dalsze rzeczy to niech sam Pan pracuje nad tą osobą, żeby go kształtować, czy ją na podobieństwo Twoje. Dlatego wierzę, że ten fragment ma na dzisiaj wiele do powiedzenia i że też wiele problemów chrześcijańskich byłoby zażegnane bardzo szybko, gdyby właśnie stosować to, co tutaj mądrość Boża mówi. Żeby mieć to łaskawe spojrzenie, tak jak Pan miał i ma łaskawe spojrzenie dla nas.